Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśniński. i dziś zapraszam was na omówienie filmu, który rozpoczyna się niczym dokument przyrodniczy z Krystyną Czubówną w roli narratorki, tylko tematem są lalki Barbie, a nie zwierzęta, a narratorką jest Helen Mirren. Zapraszam was na recenzję Barbie. W miniony weekend byłem w kinie na podwójnym sensie najpierw na Oppenheimerze, potem na Barbie, jeżeli mi czas pozwoli, bo nagrywam to wszystko tuż przed wyjazdem, jak to ja, na ostatnią chwilę zaplanowane, 15 nagrań i tysiąc innych rzeczy, ale może się uda. Jeżeli się uda, to oba filmy y, omówię i usłyszycie tę recenzję pewnie jakoś blisko siebie. Zaczynam od Barbie. Dlaczego? Bo to ten film zapadł mi w pamięć troszkę bardziej y, po tym podwójnym sensie i dlatego, że jest ciekawszy też pod recenzenckim. Trafiamy do Barbieland, do świata, w którym panuje absolutny matriarchat. Kobiety rządzą, właściwie nie kobiety, a lalki Barbie, ale prezentowane przez, odgrywane przez aktorki i mamy matriarchat, w którym każdy dzień jest idealny przynajmniej dla właśnie Barbie. Jedna Barbie jest prezydentem, inne zasiadają w Sądzie Najwyższym, kolejno otrzymują nagrody Nobla, jedna Barbie jest lekarzem, druga prawnikiem, trzecia sportsmenką i tak dalej, bo wiecie, Barbie może być kim chce i my poznajemy tutaj naszą główną bohaterkę, czyli stereotypową Barbie w tej roli Margot Robbie. I ona właśnie prowadzi sobie taki swój idealny dzień od rana do wieczora, no i poznajemy też Kenów. Głównym Kenem jest oczywiście ten grany przez Rajana Goslinga. Jest to Ken plażowy. Nie mylcie go z Kenem ratownikiem czy Kenem pływakiem. On jest Kenem plażowym od plażowania. To jest jego specjalizacja. No i właśnie nie odgrywa większej roli w tym świecie przedstawionym. Jest czymś w rodzaju dodatku do Barbie. Tutaj są takie żartobliwe teksty, też się bardzo fajnie pokazywało ukazywało w kampanii promocyjnej tego filmu, gdzie podkreślano, że Ken ma być tym odbiciem blasku Barbie, żeby Barbie mogła się przejrzeć w jego okularkach i tak dalej. No to tutaj coś takiego widzimy, że on jest dodatkiem do Barbie. Kenowie są całkowicie zależni, nie pełnią właśnie żadnych istotnych ról w tym świecie przedstawionym i ten pierwszy dzień w Barbie Land kończy się tym, że szczęśliwa Barbie rozpoczyna babski wieczór w swoim wymarzonym domku Barbie to dziwnie brzmi po polsku, ale wiecie, chodzi o Barbie Dreamhouse. A Ken, no właśnie, towarzyszył Barbie w ciągu dnia, a teraz wieczorem odchodzi smutny. W sumie nawet nie wiadomo gdzie, no bo w końcu jesteśmy w Barbie Land, a nie w Kenland, w Kenlandzie, Więc nawet nie wiadomo, gdzie ci Kenowie mieszkają. No i następuje przełom, bo okazuje się, że nasza stereotypowa Barbie zaczyna myśleć o śmierci i o celulicie i to zmusza ją do wyprawy do innego świata do świata rzeczywistego, realnego tego zamieszkanego przez ludzi i do znalezienia swojej właścicielki w tym świecie dziewczynki, która się nią prawdopodobnie bawi być może to ona jakoś spowodowała to, to, to złamanie tutaj porządku rzeczy w Barbie Land. w rolach głównych jak wiecie mamy Margot Robbie Ryana Goslinga w roli takiej najważniejszej ludzkiej postaci. Zobaczymy Amerykę Ferrerę i w roli CEO firmy Mattel zobaczymy Willa Ferrela. Margot jest doskonałą z tego typową Barbie. Ona tutaj w ogóle wizualnie się perfekcyjnie prezentuje jako to właśnie no ni to kobieta, ni to lalka, ni to jakiś twór taki pośredni. Ona wygląda bardzo atrakcyjnie, ale jest w niej coś takiego właśnie trochę może nie niepokojącego. To, to jest Uncanny valley ale coś zmierzającego w tym kierunku i właśnie świetnie prezentuje na przykład to e, stanie na tych takich wygiętych stópkach lalki, które są przystosowane do zakładania, a nie buty i w związku z tym no, podeszwy nie przylegają do podłoża. To jest zresztą bardzo ciekawy wątek, bardzo zabawny wątek komediowy w tym filmie. Ryan, Gosling, e, tak jak Margot robi z, no świetną e, lalką Barbie, tak Gosling jest genialnym Kenem, bo po prostu wyciska z tej postaci, która ma być właśnie postacią bez właściwości, wyciska ciska niezwykle dużo. I to nawet nie chodzi o to, że scenariusz mu to pozwala zrobić, tylko on nawet w tych scenach, gdy Ken jest właśnie tym, ty, ty, tym stojakiem na okulary, w których ma się Barbie przejrzeć, kreście cudzysłów, no to ghosting odgrywa to w sposób po prostu niesamowity i ma tak zabawne, tak groteskowe sceny, że to on pewnie ostatecznie bardziej mi zapadnie w pamięć. Ameryka Ferrera wypada dobrze, czy dobrze odgrywa swoją rolę, ale jest trochę taką postacią kazaniem w związku z tym. E, gra dobrze, ale to nie jest rola, która e, gdzieś tam przebija się bardzo pozytywnie. Tracie tego sensu. A Will Ferrell, o oh Boy, <grywki> jest mniej ludzki od naszych lalek momentami. E, jest bardzo też nietypową jednostką. E, gra to myślę dobrze. To jest casting trochę. Z jednej są oczywisty, jak się pomyśli o tej postaci już po sensie, Z drugiej strony trochę, że nie kontrowersyjny, ale taki kujący w oczy. No ale castingowo, no, no to jest dobrze, tak? To wszystko, te postacie są, do, czy aktorzy są dobrze przypisani do postaci. I też tak naprawdę tych lalek, kreśla cudzysłów, jest tutaj wiele. Co jest przez jak się wejdzie na IMDb. Mamy, wiecie, tam 10 aktorów podpisanych Barbie, 10 aktorów podpisanych Kent i tak dalej. W tym castingu jest sporo y, ciekawych y, postaci i co ciekawe, y, ci Kenowie i te Barbie, one nie są wizualnie też zrobione na jedno kopyto, Oni, one, reprezentu Oni, one reprezentują pewne właśnie y, cechy, zachowania etc., ale oczywiście wizualnie bardzo się od siebie różnią co też bardzo fajnie gra na ekranie. I w sumie nie powiedziałem o tym, kto spada za ten film. Twórczynią tutaj główną, czyli scenarzystką i reżyserką jest Greta Gerwig, czyli też scenarzystka i reżyserka Małych Kobietek i Lady Bird. I teraz wzięła się za lalkę Barbie. Przy scenariuszu pomagał jej Noah Baumbach i wspólnie stworzyli narrację, która mnie mocno zaskoczyła, bo myślę, że nikt się czegoś takiego na wielkim ekranie jeszcze z logo Mattel nie spodziewał, bo to jest film na licencji który w sumie krytykuje trochę tę licencję to jest film o lalce, który obrazuje i komentuje ją tak multiperspektywicznie że w sumie mocno się tej lalce obrywa, tak jak zwiastuny sugerowały Tak, jeżeli kochasz Barbie, to jest film dla ciebie, jeżeli nienawidzisz Barbie, to jest film dla ciebie to, to nie jest tylko marketing. Rzeczywiście coś w tym jest. Jest to także film o korporacjach, o przemyśle, o konsumpcjonizmie, patriarchacie, matriarchacie, o braku krytycznego myślenia w społeczeństwie, o różnicach międzypokoleniowych, o manipulowaniu pewnymi symbolami, o tworzeniu utopii, o tworzeniu antyutopii. No mówiąc krótko, tutaj tych znaczeń jest cała masa. To jest film palimpsestowy, Mamy warstwę na warstwie, a na nich zapisane jeszcze kolejne warstwy. I co istotne, bo nie wiem, czy to wybrzmiewa, mam nadzieję, że tak, to nie jest film dla dzieci. To nie jest film dla dzieci, to nie jest film młodzieżowy, to nie jest film familijny, to jest coś naprawdę mega nietypowego, no bo z jednej strony mamy okres letni, tak? Sezon letni, w związku z tym sezon blockbusterów i to jest w pewnym sensie taki nietypowy blockbuster. Mamy marketing skierowany do szerokiego grona odbiorców. W dodatku to starcie premier Barbie i Oppenheimer, które nakręca właśnie jeszcze tę ten, ten spiralę marketingową, to się wiralowo rozchodzi, tak? W miejscach, w których się tego nie spodziewał, widziałem memy właśnie związane z premierą Barbie Oppenheimera. W to jest premiera zaraz po Mission Impossible. Wiemy już teraz też, no bo nagrywam to po weekendzie otwarcia, wiemy, że to jest najlepsze otwarcie filmu reżyserowanego przez kobietę w historii kina, jeżeli chodzi o zarobki. Wiemy też, że Barbie pokonała w box-office Oppenheimera Nolana, tak? Więc no niesamowite wydarzenie gdzieś tam w historii kina, a z drugiej strony to nie jest blockbuster, tak? Ja widziałem wszystkie te duże filmy ostatnich y, kilku miesięcy, wszystkie filmy z DC, z MCU, y, Mission Impossible też już widziałem, no też widziałem, nie wiem, Transformersy nawet I, i wiecie, i z drugiej strony mam Barbie, które tak naprawdę okazuje się, że jest high concept movie. To jest high concept movie, który mnie wielokrotnie zaskoczył. Pierwszym zaskoczeniem już jest to ironiczne podejście do idealnego świata Barbie. Bo to nie jest jakaś tam, wiecie, lekka satyrka, mrugnięcie okiem, czy coś takiego. Tylko w pewnym sensie to jest podkopanie całego marketingu Mattel, ale w taki inteligentny sposób. Właśnie nie głupkowaty, nie taki niski, tylko naprawdę zabawny, ale inteligentnie zabawny sposób. Drugi fakt to to, że poza komentarzem dotyczącym tego korporacyjno-konsumpcyjno konsumpcyj, konsumpcyjno marketingowej rzeczywistości poza tym komentarzem otrzymujemy film w ogóle o historii idei to brzmi głównolotnie, ale coś takiego tutaj jest. A trzecim zaskoczeniem jest fabularne ogranie konfliktu między Barbie i Kenem, czy też Barbie a Kenami, bo tego też nie spodziewałem. Jednak myślałem, że Ken będzie, wiecie, asystentem, partnerem, nie wiem, przyjacielem czy coś takiego naszej lalki. A tu się okazuje, że dochodzi do opozycji, do antagonizacji tych postaci względem siebie, do konfliktu. Które zresztą też ma bardzo konkretne podwaliny, przyczyny. Więc mamy trochę taką wojnę męsko żeńską damsko-męską. I ten film, on krytykuje ekstremalne idee. On nie jest, tak jak to niektórzy mówią, że w ogóle wiecie, alt-prawicowe portale to po prostu publikują takie recenzje, że się głowa po prostu. W... Głowa eksploduje, mózg się wylewa wszystkimi otworami ciała, że ten film chce zrobić ze wszystkich właśnie homoseksualistów i w ogóle jakieś takie cudaczne tezy, tego tu w ogóle nie ma. Ten film krytykuje wszystkie właśnie ekstremalne idee, czyli to, co tam niektórzy recenzenci starają się mu zarzucić. Nie, tutaj jasno widzimy, że rewolucje, zwłaszcza takie nieprzemyślane, gwałtowne, ten film ocenia negatywnie. On krytykuje i skrajny matriarchat, i skrajny patriarchat, i ślepy feminizm. On opowiada u, o uprzedmiotawianiu, uprzedmiotawianiu i o upodmiotowieniu, o braterstwie i siostrzeństwie, o poszukiwaniu dobrego systemu społeczno-politycznego właśnie, o e, takim multiperspektywicznym spojrzeniu na różne systemy, Postroje państwowe de facto nawet można by powiedzieć, i też traktuje jednocześnie przy tym nie tylko o tych, wiecie, takich szerokich ideach, ale też o jednostkach, nie, o takim szukaniu i ostatecznie znalezieniu swojego własnego miejsca w świecie. I to wszystko w filmie, którego część rozgrywa się w różowym, plastikowym świecie Barbie Land, takim wygwanym w ogóle, nie wiem, z lat 50. -tych, 60. -tych, pewnie ubiegłego stulecia a częściowo w naszym świecie, który jednak też jest troszkę przerysowany i w związku z tym to jest dzieło bardzo eseistyczne można by powiedzieć i Oppenheimer też jest takim tekstem kultury Oppenheimer też bardzo często w dialogach ma de facto eseje, idee powtykane, ale jednocześnie to są filmy skrajnie różne. W Barbie reżyserka Gerwig postanawia kilka razy zaserwować nam na przykład sceny kazania, w których pewne komentarze są, można by powiedzieć, nawet kładzione łopatą do głowy widzom i normalnie mi się to nie podoba, ale tutaj czułem, że to jest potrzebne, bo to nie jest jak gdyby takie, nie wiem, moralizowanie na siłę, że coś takiego, tylko to są takie momenty, gdzie z tej komedii i groteski wyłania się jakiś tam jakiś symbol, jakaś idea i film stwierdza w tym momencie, dobra, żeby to nie zginęło pod tą warstwą tych innych wszystkich elementów, to na moment rzućmy właśnie główny reflektor w ten punkt, żeby każdy zrozumiał, że to jest ważne, tak? że my chcemy gdzieś tam się tą myślą podzielić i to jest zrobione na tyle świadomie, że, że doceniam to, tak? to. To jest znowu też trochę takie kampowe, przerysowane może na swój sposób absurdalne, groteskowe, ale cały ten film składa się z takich elementów i dlatego mnie nawet te sceny kazania jakoś mocno nie przeszkadza, bo to jest high concept mówi, to jest film też z przesłaniem, dlatego na przykład widzimy ten w jednej scenie wybuch żalu takiej kobiety, która nie czuje się zbyt spełniona i trochę wyśmiewa właśnie takie z tego typowo oczekiwania względem kobiet. Mamy też na przykład rozmowę o tym, by szukając swojego miejsca w świecie, nie przyjmować cudzych perspektyw, nie dopasowywać się do innych, tylko pomyśleć o sobie. I to, to są takie rzeczy trochę powiedziane bardziej wprost, ale to też nie jest nie wiem, manifest wykrzykiwany na barykadach, czy prawda objawiona, czy coś takiego. Tylko bardziej we się coś na zasadzie z kogoś coś się ulewa, nie albo ktoś ma taką chwilę olśnienia i się dzieli właśnie jakimiś czy pozytywnymi, czy negatywnymi przemyśleniami i w tym momencie film trochę stopuje, żeby, żeby to dotagło i to jest moim zdaniem całkowicie tutaj uzasadnione, usprawiedliwione. Widzimy w tym filmie yy, narodziny i upadki matriarchatu i patriarchatu. Yy, widzimy wady i zalety tego wszystkiego. Widzimy to, że takie skrajne podziały nigdy nie są de facto sprawiedliwe. Widzimy emancypację Kenów. Widzimy zachłystywanie się głupimi ideami. Yy, tak naprawdę ani Barbie Land, rządzony przez Barbie, ani Kendom, w ogóle nazwa tutaj Kendom rządzany przez Kenów, to nie są wcale światy idealne i próba przełożenia ich na rzeczywistość skończyłaby się tragicznie i pewnie nikt nie chciałby w takiej rzeczywistości ostatecznie żyć i dlatego właśnie to, to nie jest kino właśnie nie wiem, feministyczne, antypatriarchalne stricte, bo pokazuje, ja widzę tutaj obie strony medalu, ja widzę tutaj krytykę i Ślepego podejścia po jednej stronie, ślepego podejścia po drugiej stronie, i takie oddanie sprawiedliwości też jednej i drugiej stronie w tym kontekście. Yy, doceniam, yy, nie wiem, przezabawny wątek fascynacji końmi, przepraszam, ale uu, ciężko tutaj zachować powagę. Ken, który wydostaje się z tego właśnie świata idealnego dla Barbie, ale niesprawiedliwego dla niego, dowiaduje się o idei patriarchatu ale jako, że nie ma o tym żadnej wiedzy, tak, jako, że jest takim trochę incelem, piwniczakiem, yy, no to... Yy, <laughs> <śmiech> trochę źle są pewne pomysły no i wierzę w to, że przez moment wierzę w to, że patriarchat jest zbudowany na yy, koniach i kulcie koni, yy, no po prostu yy, ty, ty, gdy obcujemy z tym wątkiem, to tak jakbyśmy czytali po 12 nastoletnie kuce na wykopie piękna satyra, naprawdę płakała, cała sala płakała ze śmiechu, to nie, że tylko ja, ja się bawiłem doskonale, ale sala też wybuchała śmiechem raz za razem i wszyscy nie, że tylko panie, nie, że tylko nie młodzi starsi czy coś, wszyscy po prostu ryczeli ze śmiechu momentami Doceniam to, że ten nasz Barbie Land jest tak mocno zunifikowany, ale jednak mamy w nim kilka indywidualnych postaci. To też pokazuje, że taka unifikacja jednak rodzi outsiderów. Mamy dziwną Barbie, Alana, Skipper i tak dalej zachwycałem się w trakcie sensu scenografią Barbie Land, która nawiązuje właśnie raczej do takiej plastikowej stylistyki, sprzed tych dobrych sześciu dekad. Dodatkowo to wszystko zmiksowano z takim muzykalowym dekorem też sprzed kilku dekad, ale jednocześnie treść jest bardzo współczesna. Nawet właśnie w tym Barbie Land, gdy oni tam śpiewają, tańczą i to wszystko wygląda e, kampowo, e, to treść jest współczesna i w ogóle ta muzykalowość, e, jak w pierwszej chwili troszkę mnie wybiła, bo nie spodziewałem się tego, zwiastuny tego nie zapowiadały, tak ona jest genialna. Wszystkie teksty piosenek są satyrycznymi esejami i, i jak w przypadku Barbie, one są dobre, e, tak w przypadku Kena one u mnie autentycznie wywołały efekt wow i to jak bardzo budują jeszcze bardziej pewien przekaz, pewien komed komentarz, ale też komedię właśnie, humor, dlatego powiedziałem komediarz, no to jest niesamowite, jak to wszystko ostatecznie dobrze ze sobą współgra. Ta masa nieprzystających do siebie elementów. nie Na papierze, jakbym zobaczył tutaj jakąś taką rozpiskę, jak tam pewne sceny mają wyglądać, bym pomyślał, co w ogóle... Jakiś kosmos za dużo że był w jednym barszczu. Nie, to się nie sprawdzi, ale to działa. W kinie na mnie to działało. Co jeszcze? Zaskoczyło mnie w sumie ukazanie różnych podejść do samej lalki Barbie. No bo można by zostać przy tym takim stereotypie i przy jakichś, nie wiem, współczesnych lalkach, może przy jakiejś tam pierwszej historycznie. A my tutaj dostajemy no właśnie historię de facto też tego produktu, ty, ty, różnych lalek sprzedawanych przez Mattel i też samo podejście do lalki znowu jest bardzo zróżnicowane, no bo z jednej strony to po prostu w tym filmie, nie, to jest produkt, który ma na siebie zarabiać, z drugiej to jest zabawka, do której można mieć sentyment, to może być ważny element e, dzieciństwa przez to po prostu czyjeś biografii. Z trzeciej strony to może też być symbol minionej epoki, przestarzałych idei, seksualizacji, jakiejś korporacyjno-systemowej, uniformizacji e, i tak dalej, coś stricte negatywnego. I my tutaj to widzimy. tak? To i jeszcze kilka innych spojrzeń na samą lalkę Barbie, czy w ogóle pewnie też szerzej na podobne lalki. Pokazano też, tak jak wspomniałem, tę historię, a co za tym idzie historię lalki, a co za tym idzie historię idei, które te lalki miały sprzedawać, czy jako które one miały się sprzedawać, co z perspektywy czasu też momentami było bardzo zabawne. I nie trzeba znać tej historii absolutnie. Każdy wie, czym jest tego typowa Barbie, z czym kojarzą się ten neonowy róż czy plastik, nie? Więc ta taka warstwa symboliczna, bardzo powierzchowna, jest myślę każdemu znana i tutaj też nawiązania, żarty, pewne transformacje tego będą czytelne. Jakieś tam szczegóły dotyczące tego, jak Mattel podchodziła jako firma, tak, jako spółka do tej lalki promocji tego co się może sprzedać i tak dalej to jest też bardzo czytelne nawet jak się o tym nie ma żadnego pojęcia a jeżeli znowu zna się historię Barbie jej komercyjnej ekspansji powiedzmy na rynkach jej twórczyni etc. no to to też tutaj jest w tym filmie i taka osoba odkryje pewnie dodatkowe poziomy znaczeń też będzie mogła mówić, aha, to jest to, to jest to, to jest to, to kojarzę, o tym wiem, więc znowu, tak, można się znać i się dobrze bawić, myślę, można się w ogóle nie znać i też się dobrze bawić, bo wszystko będzie nadal wystarczająco czytelne. Znajomi, z którymi byłem na seansie, troszkę krytykowali ten film przez to, że ich zdaniem on był trochę, zwłaszcza w kontekście tej korporacyjności, przesadzony i taki zbyt amerykański, jak to ujęli. A ja tutaj tego nie widzę. I taki szybki przykład. Mamy Mattel jako taką korporacyjną brać, w której zarząd to są sami faceci. Nie Mamy CEO, głowę Mattel i jego pieski. Tak? Czyli cała reszta jest gdzieś tam zależna od niego, uległa w taki komiczny sposób. No i tam mamy jakieś inne biura, które działają też jak nie wiem, no mamy open spaces, które są de facto praktycznie zamkniętymi pomieszczeniami bez okien, bez światła. To jest przerysowane, ale dla mnie w atrakcyjny sposób i właśnie też jako zabawny komentarz i mamy właśnie, nie wiem, tego CEO i jego pieski, mężczyzn, którzy decydują o wizerunku kobiecych lalek, nie? No i można by powiedzieć, no dobra, no trochę to takie przesadzone, że tam właśnie nie ma ani jednej kobiety. Ale że żyjemy jednocześnie w kraju, w którym większość debat o, o kobietach, o ciąży, o zakładaniu rodziny, o aborcji prowadzona jest przez mężczyzn, tak? W męskim gronie, a w mediach rządowych jeszcze z udziałem księży, no naprawdę ksiądz mówiący o założeniu rodziny rodzeniu dzieci, seksie, wychowywaniu dzieci i tak dalej, to tak jakbym ja teraz założył podcast ekspercki o, nie wiem, polityce pieniężnej RPA, kopalniach diamentów i kardiochirurgii. No to ma tyle samo sensu mniej więcej, więc ja ten obraz tutaj filmowy całkowicie doceniam. Druga rzecz to na przykład ten korpo wieżowiec, który też jest groteskowy. To jest korporacyjny wieżowiec z bramkami na karty magnetyczne, ze stołem zarządu, niczym jakimś stołem króla Artura, oczywiście na najwyższym piętrze położonym, no bo gdzie indziej. I jasne, to jest przerysowane, ale ja pracowałem jako lektor języka w czterech korporacjach w Łodzi i spotykałem się tam właśnie z takimi sytuacjami, że ten pokój dyrekcji no to był taki odpisowany właśnie gdzieś tam na końcu, niekoniecznie na najwyższym piętrze, ale wiecie, gdzieś tam właśnie na samym końcu korytarza i ogromny właśnie stół konferencyjny i tak dalej, wszystko wyglądało w pewien sposób, jak w tym filmie, nie wiem, czy mamy tutaj komediową scenę na bramkach, gdzie CEO nie może przejść, bo zapomniał karty magnetycznej. No i też tam kumple powiedzieli, że no to było trochę tak już głupie, tak zbyt amerykańskie, ale ja doświadczyłem tego, kurczę, w mieście Łodzi. Sam byłem świadkiem właśnie takiej akcji, żeby było zabawniej <głosy> to ja jako szary pracownik, nawet nie zatrudniony w korporacji, tylko będący pracownikiem firmy zewnętrznej, która wykonywała pewne zlecenia dla tej korporacji, nie będę Zgadzał szczegółów, żeby tutaj, wiecie, nie było, że e, no, no wiecie, no, e, lepiej nie mówić za wiele, ale była nawet taka akcja, że ja miałem coś w rodzaju takiej może nie uniwersalnej wejściówki, ale takiej wejściówki bez limitu, zakodowanej po prostu raz, e, a dobrze i mogłem bez problemu się na bramkę, przez bramkę przedostać, a była jakaś tam delegacja zagraniczna, e, taka, dyrektorska, która wejść nie mogła. Nie wiem, czy właśnie przez brak wejściówki, przez jakiś błąd systemu, e, no ja sobie wchodzę na zajęcia jako osoba z zewnątrz, a tutaj <śmiech> miejscowi mieli problem. E, w innej firmie po prostu tydzień w tydzień, jak miałem zajęcia, to były problemy z bramkami, tu brakowało kart, to karty nie działały, to coś tam, no więc ja się śmiałem na tych scenach, jak diabli przypominałem się właśnie te osobiste doświadczenia z pracy i to z pracy tutaj w Polsce, w Łodzi, więc zakładam, że w Stanach może z tym być jeszcze gorzej. I co też istotne, co bardzo ważne, korporacja nie została zdemonizowana. Tutaj ta władza ona jest trochę głupkowata, trochę bezmyślna, e, zwłaszcza nasz CEO, e, ale jednocześnie to nie są właśnie ludzie potwory, demony, nie, do których liczy się zarobek za wszelką cenę, e, ale ten zarobek jest ważny. Właśnie korporacja tutaj nie chce mieć władzy nad światem, nie chce prać mózgów, nie chce niszczyć świata, ale też z drugiej strony nie chce dobra ludzkości, nie chce wykorzystywać zasięgów, możliwości wpływów dla jakichś wielkich, zacnych idei. Nie, KORPO chce zarabiać, tak Korpo chce przynosić zyski, nie za wszelką cenę, ale jednak mamy przezabawną scenę, gdzie pada jakiś tam pomysł i CEO stwierdza po prostu bez zastanowienia nie, ale tam dyrektor finansowy szybko wylicza, a i to się sprzeda. Tak, nie? I ma szybką zmianę decyzji. To też jest wiadomo, no, trochę takie slapstickowe wręcz, ale współczesne, realne i ja, jasne w takim przekazie, nie, w sensie wiemy, co jest w danym momencie wyśmiewane i, i zdajemy sobie sprawę, że w pewnym, że tak to trochę działa, nie, ten świat wokół nas. E, mamy właśnie ten absurdalny, groteskowy humor, jednocześnie mocno osadzony w naszym świecie, w rzeczywistości, która gdzieś tam otacza, e, tylko nie dzieci, nie? nie dzieci, nie młodzież, no może młodych, dorosłych, czy po prostu już Osoby gdzieś tam bliżej 30, 40 niż 15, 20. Mamy żarty, które są trochę ranking-jawkami i które działają praktycznie za każdym razem. To nie jest tak, że każdy jeden dowcip trafia, ale ja się śmiałem przez większość sensu. nie wiem, te wspomniane wcześniej konie, wątek mojo, dojo, kasa, House, kendo, w ogóle językowe popisy erudycyjne, to i momentami postacie wyjeżdżają z takimi właśnie eseistycznymi przemyśleniami, że ja przewracałem oczami So, pomyślałem, że no, dziecko czy taki przeciętny y, wiz, który nie musi obcować z takimi tekstami zawodowo jakoś. Nie? No bo to, to też nie jest tak, że ja się urodziłem z, ze znajomością pewnych terminów, tylko chcąc, nie chcąc. Y, praca i ścieżka kariery mnie przemusiły do tego i sam właśnie, nie spodziewając się tego momentu mi się się bo że co przed chwilą padło, tak co, tu, o czym oni tutaj rozmawiają, no to myślę, że wiele osób to w ogóle wróci oczami sobie pomyśli, co się wydarzyło, tak? To, to, to, to brzmi może teraz jak wada ale to też jest ciekawe i, i w sumie fajne, nie? Że ogrywamy takie coś i to nie jest y, też absolutnie jakieś gnębienie, widzę, że jakieś wyśmiewanie jego niekompetencji czy coś, tylko y, znowu takie trochę ogrywanie dyskursu, który jest nieprzystępny dla przeciętnego odbiorcy i y, y, to znowu bardzo trafna krytyka. Z takich zabawnych rzeczy, no to nie wiem, te stopy, które nie przylegają do ziemi, no bo lalki mają mieć pięty podniesione, czy nie wiem, to zostawienie celulitu i myślenia o śmierci jako dwa elementy kryzysu egzystencjalnego <gryzysujesz> Barbie z początku. No tutaj takich rzeczy jest naście albo i dziesiąt, e, takich bawiących do łez, mnie osobiście. I całościowo ten humor jest ogromną zaletą tej produkcji. I też świadczy o takiej ogromnej świadomości. Duetu tutaj twórczego, świadomości twórczej duetu, może w ten sposób, Gerwig i Bombach. Tę świadomość też potwierdza istnienie ramy fabularnej. W sumie, nawet na kilku poziomach mamy coś w rodzaju ramy, i z tej ramy wynika, że ten taki stereotypowy plastik nie, z piosenki o Barbie, że on może stać się ciałem, że w pewnym sensie coś z tych takich idei marketingowych jednak można by może nawet i przenieść do naszego świata, ale że jednak no Barbie, która dzieli los Pinokia no nie będzie miała lekko, nie? że to się wiąże z pewnymi kosztami, bo życie to cierpienie, to też jest trochę taki wątek przewodni tego filmu, życie to cierpienie, no ale można cierpieć godnie i to, to mi teraz jakbym mówił o umieganiu, ale chodzi o to, że życie nie będzie idealne, tak? Życie nie będzie życiem z Land, ale można przeżyć je z jakąś tam satysfakcją, zadowoleniem, godnością i a nawet jeżeli nie osiągniemy czegoś wielkiego, to przynajmniej możemy czuć się za sobą dobrze i to, i to znowu są takie idee niby banalno oczywiste, ale to też jest ważne w dzisiejszym świecie. Właśnie w tym świecie też mediów społecznościowych te, tego dążenia do ideału, który nie istnieje. Nie? Właśnie tego, ja, ja też czasem przeglądam jakieś kanały czy fotki gdzieś tam na Insta czy coś innego, które są kreacją rzeczywistości. Nie? Które przecież Wszyscy chyba już słyszeliśmy o, o influencerach, którzy nie wiem, wyjeżdżają na dwa dni gdzieś, żeby nacykać, filmu, nacykać fotek, narobić filmów i potem udawać, że przez miesiąc żyją na tropikalnej wyspie czy coś takiego. No, no, żyjemy w takim, a innym świecie, i ten film to też właśnie ogrywa, krytykuje, ale tak właśnie mądrze w miarę. Nie, to nie jest po prostu takie wyśmianie na zasadzie ten świat jest głupi, nie, te, te fenomeny są dobani w ogóle i wszystko jest złe czy coś takiego. Nie. Bardziej na zasadzie to, to, to i to, no zastanówmy się, tak, czy to jest fajne, czy to ma sens. No właśnie, a teraz, czy jest jakieś rozwiązanie? Nie ma. I ten film, dlatego mówię, że to nie jest jakiś manifest, to nie jest taka moralizatorka na pełnej, bo on nie mówi nam, to jest złe, to jest dobre. On nam mówi, słuchajcie, to, to i to, to chyba nie są najlepsze rzeczy, jakie cywilizacyjnie osiągnęliśmy. Może szukajmy dalej tej właściwej drogi. Jeszcze jej nie ma być może, tak, ale szukajmy dalej i starajmy się gdzieś tam e, być lepszymi niż jesteśmy. I to przesłanie mi się bardzo podoba. Gerwig e, przy pomocy Barbie zalicza kolejny udany e, tytuł właśnie w swojej filmografii, kolejny udany występ na ekranach kin i co ciekawe, każdy jej film jest inny od poprzedniego, nie da się jej przypiąć jakiejś takiej wiecie prostej etykietki i powiedzieć, o to jest film Gerwick. tak możemy powiedzieć o kinie Nolana, nie, Oppenheimer, tak? to jest kino nolanowskie i nawet technicznie, o czym może wspomnę w tym drugim podcaście, że zdążę go nagrać, on ma pewne elementy, które miały poprzednie filmy Nolana, więc tam możemy mówić, tak Oppenheimer jest nolanowski, ale nie powiemy, że Barbie to typowa Gerwig i to jest piękne, tak? że mamy reżyserkę, która dobrze się czuje w sumie w, w, znaczy nie, w, no w, w, w różnym kinie, tak? że, która po prostu potrafi stworzyć coś dobrego z różnego materiału i z różnych form, a nie tylko... Znaczy to, to, to wiesz, są dobrzy twórcy którzy zawsze zajmują się tym samym i wychodzi im to dobrze. Spoko, szanuję, ale właśnie tutaj doceniam jeszcze bardziej to, jaka Gerwig jest elastyczna w obcowaniu z materią filmową i doceniam to, że naprawdę zaskoczyła mnie na wiele, wiele sposobów. i na etapie wizyty w kinie oceniałem ten film pozytywnie, ale trochę byłem jeszcze zmieszany. Teraz oceniam go bardzo pozytywnie. Gdzieś nam to wszystko mi się układa w głowie i to jest jeden z lepszych seansów tego roku. Moim zdaniem nie chcę mu dawać punktów, no bo w, jakiej, w sensie, żeby dawać skalę punktową, to trzeba by mieć jakieś kryteria i jakoś go uporządkować w sensie nadać kryteria i mieć jakąś szufladkę z innymi filmami i tam uporządkować go, nie, że względem tego to jest lepsze na tym poziomie, względem tego jest gorsze na tym poziomie, w tym kontekście i tak dalej. Tutaj ciężko to zrobić, no bo co, na, na tle blockbusterów, nie, na tle tych wszystkich Transformersów, Flasha, e, ostatnich filmów MCU, no to wiecie, Barbie to jest najlepsza rzecz absolutnie, to jest 10 na 10 wtedy, nie? Tak obiektywnie no to pewnie bym odjął oczko, też wiem, że, ale subiektywnie w sensie nie w kontekście tylko blockbusterów, nie? Ale mimo wszystko subiektywnie, ja bym nadal mógł dać Barbie, nie wiem, 9 na 10, bo oceniam ten film bardzo pozytywnie. Obiektywnie pewnie musiałbym zjechać do jakiegoś, nie wiem, 75 8 może, ale też pewnie będzie masa osób, które po prostu ideologicznie odbiorą ten film, zwłaszcza jego początek i, i się i nawet właśnie będą go odbierać bardzo jednostronnie. Nie zobaczą w ogóle tego, tej drugiej strony medalu. Tego, że Gerwig jednak stara się krytykować nie, no właśnie i patriarchat i matriarchat na przykład. Już widziałem recenzje, w których czytałem, że absolutnie nie, że matriarchat tutaj jest wybawieniem ludzkości. No nie, nie jest, kurczę, już od pierwszych scen to widać, no ale Spoko. No. W sensie wiem, że będą takie osoby. Wiem, że będzie masa też opinii krytycznych. to będzie film, który gdzieś tam dzieli. No i też przez to, że mimo wszystko pewnie sporo osób oczekiwało kina familijnego, czy właśnie po prostu komedijki taki dla młodzieży, młodych dorosłych, czy coś, no to, że takie osoby też się mogą trochę odbić, gdy nagle dostają high concept mówi, No ale nadal tak. Cóż, trudno. Fajnie, że powstał dobry film tyle ode mnie. No, jak, jeżeli się nie zgadzacie, to możemy podyskutować w komentarzach, tylko pamiętajcie, że teraz jestem na Europie, prawdopodobnie ten podcast leci, więc odpowiem wam z opóźnieniem. To nie jest jakiś mój wiecie, dysrespekt, jakiś brak szacunku wobec was, jeżeli wam nie odpiszę szybko, tylko po prostu mnie autentycznie nie ma pod kąpem czy w sieci, więc proszę o odrobinę cierpliwości. No i właśnie, no, myślę, że mogę już zakończyć ten podcast i jeżeli są jakieś jeszcze wątki, o których można pogadać, no to zachęcam do poruszenia ich w komentarzach i tam sobie podyskutujemy. A to na teraz już będzie wszystko ode mnie. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.